Witam Cię Łukasz, ale musisz mówić bliżej mikrofonu. A więc Łukasz? Dobra. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył piwa Ciechan i Jest to piwo na ten sposób wyjątkowe, że jest prezentem. Dostałem prezent od Pawła. Znasz Kleja oczywiście. Znam. No, przywiózł mi piwo z Gdańska. No i jesteśmy poniekąd zmuszeni dzisiaj nagrywać o tym piwie, ponieważ kończy mu się termin ważności, no i... No Wypada nagrać coś. Szkoda by było, żeby piło się zmarnowało. Piłeś kiedyś jakieś piła pszeniczne? Mm, kilka, na pewno. A z jakimi najlepiej masz do czynienia? Znaczy najczęściej. Mm, Paulaner. Paulaner, no lubię. A ciemny, jasny? E, ciemny. No według mnie też ciemny. Zdecydowanie. Znacznie lepszy. No więc, ciechan pszeniczne jest to piwo, które zawiera 12,1% ekstraktu, 4,8% alkoholu, czyli można powiedzieć taki standard dla polskich pszenic z reguły. Są one w okolicach 5%, no nie licząc nowo, nowej Łomży, która ma 5,6%, ale o tym piwie być może jeszcze kiedyś się nadarzy podcast. Piwo wyjątkowe, Łukaszu zwróciłeś na to uwagę, bo bez etykiety. <grym>, tak. No śmiesznie to wygląda, <grym>, ale już takie do mnie dotarło. No trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. Widzisz taki osad na dnie butelki? Widzę, jest takie ładne mętne ogólnie. No a ten osad na dnie no to są droże, które osiadły. Z reguły są te piwa niefiltrowane ciężko jest znaleźć jakąś taką filtrowaną wersję, chociaż no, w Niemczech się zdarzają. Okej, okay, co? Chyba otwieramy, nie? Zobaczmy. Ja smakuje. wciąż na no, no to czekam. No to U. Proszę Cię bardzo. Dobra czyń honory. Piękny dźwięk. A, ten dźwięk zawsze jest piękny. Którą chcesz szklankę? Yy, węższą. Węższą. Proszę Cię bardzo. Chociaż to jest szklanka od Pilsa, ale trudno. Ale z takiej jeszcze nie piłem. Cieszę. Dobra, co robimy zawsze w pszenicach? Zostawiamy trochę na dnie i trzeba to teraz mocno zamieszać. W tym celu, żeby te drożdże z dna naruszyć, żeby one nam dalej do piwa wpadły. Dajcie jeszcze dolenie. Piękna piana. Piękna, masz już 50% kufla, to jest piana. Okej, okay. to jest idealne piwo dla dwóch osób. No idealne, bo butelka półlitrowa nalewamy na dwa półlitrowe kufle i się nie mieści. No ale co widzimy? Kolor? Taki jasno bananowy, nawet można powiedzieć mętny, nie? Mm, tak, bananowy zdecydowanie. Fajny taki mętny, mleczno żółty. Piana, no poraża swoją ogromem. Moja ma, nawet mam linijkę pod ręką, to 11 cm równe. Pokaż swoją. 8a. No ja mam mniejszą butelkę, mniejszą szklankę. No piana naprawdę jest super. Ona jest taka fajna, gęsta, że można nawet palcem wziąć i zjeść ją. No. Jak bita śmietana. No, no <laughs> dokładnie. Piana jest super. Ok, to to co zawsze na początku robimy w podcaście, czyli powąchajmy to piwo no ja czuję zdecydowanie banany, goździki. przyjemny aromat odpowiedni dla pszenicy no, przypomina Ci to trochę zapach Paulanera czy niekoniecznie? Tak, nie jestem do końca przekonany czy to jest Paulaner no. No. myślę, że to nie jest jednak dokładnie to samo nie no to zdecydowanie nie jest to samo, ale no myślę, że Na ten pewno taki nowy, za... nowy zapach ciekawy, nie? taki. No kurczę, według mnie pachnie jak na pszenicę świetnie. Na pewno odpowiednio. I delikatnie. No te, też fakt, że zapach jest delikatny. Niektóre pszenice są takie, że na przykład otworzysz i wiesz, od razu ten zapach goździków jest taki bardzo mocny, a tu jest naprawdę spokojny, delikatny, zbalansowany, fajny. Co? Piana się pomniejsza. No Pomniejsza się, ale 5-centymetrowa piana to nie jest akurat mała. Piana na trzy palce. No Moja zmała na cztery. Co, pierwszy łyk? Jestem za. Fajne, kwaśne, orzeźwiające. Inne niż paulane. Też tak myślę, jest. Wydaje mi się, że jest mniej bananowy niż polaner, jest, jest chyba bardziej orzeźwiający. no jest po prostu... W sumie ciężko porównywać te dwa piwa. Tak, może inaczej jakbyśmy mieli dwa tutaj przy sobie, a... No jest, według mnie jest fajne, zwłaszcza na taką pogodę jak dzisiaj, czyli mamy upał 30 stopni w cieniu. Orzeźwiające. Tak, fajnie można się orzeźwić, no. My... Chcę się wziąć drugiego łyka. No i to, to jest największa zaleta piwa. Wydaje mi się, że jest taka, że to piwo jest takie bardziej delikatne niż wszelkie inne pszenice. Tutaj zapach ze smakiem się odpowiednio łączy. Jest zapach delikatny, smak delikatny. No, według mnie świetna pszenica, choć nie powiem, chyba zdarzyło mi się pić lepsze. Ale, ale fajne piwo. Dobrze, że kleją mi je przywiózł. No ja myślę, warto do spróbowania Na ten czas zostanę przy Paulanerze? No wiesz, jak to woli. Nie? Mi się wydaje, że Ciechan jest jednak lepszy od Paulanera, przynajmniej od tego jasnego. A ciemne? No ciemne to jest inna bajka. Chyba iść w polemikę? Tak, chociaż wiesz, jak ja mam do wyboru jasną i ciemną pszenicę, no to ciemna wygrywa zawsze. No, nie oszukujmy się. W ogóle mam taką słabość do ciemnych piw. No Generalnie jest ich, jest ich mało. No, to I zazwyczaj prawda, są dobre. Tak, to, że są dobre, zazwyczaj to, to jest największa zaleta, i nie wiem, po prostu wolę ciemniejsze piwo od tych jasnych. Przyjemna goryczka w posmaku? No, ale ta goryczka jest taka raczej delikatna, i, i to jest fajne. Dlatego bo... mówię, że przyjemna. Tak, przyjemna. No pszenice mhm. powinny być raczej takie bardziej y, cytrusowe niż goryczkowe i Ciechan jest taki właśnie mi się wydaje. Co nie jest to taki na przykład jak szwytury, że, że jest mocno cytrynowy, to nie jest żaden widbir. Jest taka ta ta cytrysowość smaku się objawia właśnie bananami i takim delikatnym zapachem cytryny. Jest, jest fajne, lekkie piwo. I wciąż bardzo fajnie wygląda w pokalu szklance ten kolor tego piwa. No tak, kolor według mnie jest genialny. Jest banan... taka. banan. Nie wiem, może. No właśnie taka multiwitamina. No taka <śmiech> zmiksowana jakaś papka z banana, no to jest świetne. A wiesz, co może? Zróbmy małą przerwę i cyknijmy jakieś zdjęcie. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było. Niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Piwa pszeniczne są w Polsce, wydaje mi się, jeszcze dość słabo popularne. Niemniej jednak, Ciechana w miarę łatwo dostać, jeśli się chodzi po takich sklepach, które mają trochę lepsze zaopatrzenie w to piwo. Wiadomo, jak pójdziemy na przykład do Netto, no to nie, nie mamy czego szukać, ale w takich sklepach, gdzie stoi kilka regionalnych piw, no to z reguły Ciechan się znajdzie. Szukajesz kiedyś w jakichś sklepach? Znalazłeś Ciechana jakiegoś? Jeszcze nie spotkałem się chyba z tym piwem. Tak? Nie, zwróci, nie zwróciłem uwagi, że na pewno na to piwo jeszcze. Generalnie wszystko, co jest sygnowane marką Ciechan jest warte spróbowania, bo naprawdę piwa są nieprzeciętne. Jakiś czas temu zdarzyło nam się wspólnie wypić noteckie. I bardzo dobre piwo. Bardzo dobre, tak? I muszę ci powiedzieć, że Ciechan przy Noteckim naprawdę wypada rewelacyjnie. No, jest, jest coś takiego, że spróbujesz Ciechana, podejrzewam, że zakochasz się w nim od razu, tylko kwestia jest tego, czy będziesz miał jeszcze ochotę wracać do Noteckiego po spróbowaniu Ciechana, bo naprawdę piwo jest nieprzeciętne. I to niezależnie, czy to są jasne, słabsze lub mocne lagary, czy te przeniczne czy... Czy na przykład porter ciechanowski, to naprawdę według mnie świetna jest marka. Jeśli każdy ciechan jest taki jak ten, który pijemy, no to mogę zdecydowanie polecić, zgodzić się z banią. Tak, no moje zdanie jest takie, że każdy ciechan to jest naprawdę rewelacyjne piwo. Już kiedyś omawiałem w podcaście ciechana wybornego i... Jest naprawdę, nazwa jest odpowiednia. Wyborny jest wyborny. To jest, zresztą ten ciechan się powinien nazywać pszeniczne wyborne, bo, bo również jest <grym> świetne, nie? Bardzo dobre. Piwo jest dobre na upały, ponieważ nie zawiera nawet pół, yy, pół procenta. nie zawiera nawet pięciu alkoholu. Czyli należy jak na polskie standardy raczej do tych lekkich piw. Wiadomo, na przykład w Anglii by było już uważane za piwo, które jest raczej mocniejsze, no ale jak na nasz kraj, to, to raczej jest to piwo słabe. Fajnie Przede wszystkim było, że... zaskakuje smakiem. To nie jest coś, co, co wcześniej na pewno piliśmy. No tak, nawet generalnie jest straszna różnica między jakimś jasnym, pełnym, a piwem pszenicznym, to absolutnie nie ulega dyskusji, ale wydaje mi się, że Ciechan na tle innych pszenic również bardzo dobrze wypada, ponieważ jest taki delikatny, nie? To jest fajne. No ja na ten czas nawet nie mam do czego porównać tego Ciechana. Jest bardzo dobry i wyjątkowy po prostu. No tak bardzo wyjątkowy. Wydaje mi się, że na przykład kilka pszenic już się u mnie w podcaście przewinęło i porównując na przykład do Kocima pszenicznego, no to, to kocim to nie jest żadna konkurencja dla Ciechana. Jest na przykład kupowane przeze mnie w kerfurze piwo, które jest robione w Niemczech na zlecenie polskich producentów i nie pamiętam konkre konkretnej nazwy, ale Weissbier coś tam się nazywa. No i tamto piwo jest niepasteryzowane, jest refermentowane w butelce i ono by mogło tutaj z Ciechanem rywalizować, jednak jeśli byśmy mieli oceniać to, które piwo jest łagodniejsze w smaku, no to absolutnie Ciechan miażdży całą konkurencję. Jest bardzo łagodny, a przy tym no wszystkie smaki takie charakterystyczne dla pszenic on w sobie zawiera i jest no fajnym, zbalansowanym dobrze piwem, ale mimo wszystko nie jest. Na przykład to taki szok, że jak ktoś pierwszy raz pije piwo przeniczne i stwierdza, jezu, ono jest takie strasznie kwaśne, ono jest takie bananowe, goździkowe, mdłe, nijakie, to Ciechana tak nie określi. Wydaje mi się, że to jest dobre piwo na początek przygody z piwami przenicznymi, ponieważ jest właśnie takie łagodne. Miłe zaskoczenie. No, rewelacja. Parzyc, zwróć uwagę, piwo mamy już jakieś 15-20 minut w szklance. Moja piana ma pół centymetra, a twoja prawie centymetr. Świetne jest, nie? Chociaż ostatnio zdarzyło mi się pić na przykład żytnie, które sobie nalałem do szklanki. Poczekałem 10 minut zanim mogłem sobie dolać resztę i dalej piana była 5-centymetrowa. piwo, które kompletnie zaskoczyło mnie swoją pianą, ponieważ ona była tak dobra, że aż przeszkadzała. Nieprzeciętne. No Ciechan jednak tutaj opada trochę ta piana, ale no nie ukrywajmy, zostaje do końca. Jest świetna. Ja bardzo lubię, jak piana jest właśnie taka... Taka na taka akurat, Właśnie, nie? taka centymetrowa. Raz, że to wygląda, a dwa, że jednak, hmm. jednak się czuje tą pianę, jak się ją popija to piwo. Tak, no i ona nie jest na tyle wysoka, żeby przeszkadzała w piciu piwa, to, to też jest zaleta. No, zapach piwa według mnie się nie zmienił od początku, jak sądzisz. Dalej taki łagodny, przyjemny, nie? Tak. Super. A to zmętnienie tego piwa jest tak duże, że co jak sobie przyłożę palce po drugiej stronie szklanki, no to praktycznie ich nie widać, tylko jakiś tam minimalny cień, nie? To się nie zmienia, zauważmy, bo już, już pijemy nie wiem ile, ale na pewno no, już długo. Nagrywa się 15 minut, powiedzmy, że te 20 minut już piję. Tak i nic się nie zmienia, wciąż jest takie samo. Tak, no ja myślę, że by trzeba było to piwo na dzień, nawet dwa zostawić, żeby ono trochę y, zmniejszyło swój stopień zmętnienia, ale no wiadomo, że ono wtedy by się już kompletnie nie nadawało do picia. Zdecydowanie to jest piwo, którym człowiek chce się delektować, tak, to... Nie polecam szybkiego picia tego piwa. Nie, to według mnie to w ogóle szkoda. Szkoda tak, tego szkoda. piwa zmarnować na jakieś szybkie popijanie. To jest fajne do degustacji. Takie... Na pewno dzisiaj mamy dobry dzień na piwo pszeniczne, bo jest strasznie gorąco. Ona nas fajnie orzeźwia. Generalnie jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej degustacji. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że piana w tym piwie jest taka śnieżno-biała. Jest super pasuje do tego takiego mleczno bananowego. jest. No, jest z drobnych pęcherzyków, taki taka fajna, kremowa, jak już wspomniałeś, taka bita śmietana. Taka bita śmietana była bardziej na początku, teraz może troszkę ona się tak rozrzedziła, ale jednak wciąż jest gęsta, jak na pianę od piwa. No, jak na pianę od piwa, tak, ale no Trzeba mieć na uwadze, że z reguły pszenice mają właśnie taką pianę. no Ciechan tutaj niczym wyjątkowym się nie wyróżnia, ale jest jak najbardziej poprawny, nie ukrywajmy. Świetna piana. Wysycenie dwutlenkiem węgla tego piwa jest według mnie bardzo niskie. Do orzeźwienia by mogło być wyższe, ale... Ja generalnie jestem zwolennikiem takiego właśnie niskiego wysycenia, ale jak piwo jest mało gazowane. Ja również, bo to w sumie nawet czasami jej przeszkadza. Tak, ja też nie lubię takich mocno nasyconych piw, one nie mnie, smaku wtedy nawet. Tak, drażnią w język, drażnią w gardło. Ciechan fajny, taki jest naprawdę mało gazowany i to jest według mnie odpowiednie w tym piwie, ponieważ można je pić takimi większymi łykami i nie obawiać się jakiegoś zbytniego szczypania w język człowiek skupia się na smaku, a nie na czymś innym w tym momencie. Tak, to, to prawda. No nie mogę, ono tak fajnie pachnie, że aż mi szkoda dopijać ostatnie wiki, No Szkoda, że już się kończy. Szkoda, że nie mam następnego, nie? <głosy> Ciechan pszeniczny to jest dobre piwo. Szkoda, że nie jest trochę tańsze, nie? Bo no... Około 5 zł kosztuje za butelkę. Dobrze, że Kleju kupił. Tak, dobrze, że to był prezent. Zaoszczędziłem troszkę. No ale... Kleju, naprawdę dobry prezent zrobiłeś. Wiem, że i tak będziesz tego słuchał, także dziękuję Ci bardzo. Ja również. Tak, Stachu też Ci dziękuję. W sumie to jego tu powinienem zaprosić, ale... Tak, on swoje 5 minut w podcaście miał. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj zagości. a wtedy kiedyś był, to też przywióz pilznera polskiego i pilznera czeskiego i porównywaliśmy to. Diametralna różnica. Jest, jakbyśmy dwa różne piwa pili. Czeski był naprawdę dobry, a polski był, no jednak był trochę taki gorszy. Coś nie wiem, to ciężko je rozpoznać, który jest, który znaczy generalnie łatwo by było powiedzieć który jest polski, który czeski no bo na przykład sam stopień nachmielenia czy, czy długość trzymania się piany to jest e, diametralna różnica no, bardziej chodziło mi o osobę, która idzie do sklepu i ma dwa piwa y, do wyboru no, do wyboru Wiesz, generalnie one się różnią przednią etykietą i na polskim jest napisane born in Czech a na tak, czeskim gen. jest napisane brew in Czech i to jest ta, ta różnica. No. Także do tego dążę, że jeśli no. osoba kupująca to piwo widziałaby dwa te piwa koło siebie, na pewno by nie zwróciła uwagi, że one się czymś różnią. Tak, ale to Ci powiem, że od teraz już nie trzeba zwracać na to uwagi, ponieważ polska produkcja Pilznera została wstrzymana jakiś czas temu i obecnie piwa są importowane tylko i wyłącznie z Czech. No wiadomo, skutkuje to jakąś zawrotną ceną, która w tym momencie już przekracza 4 czy nawet czasami 5 zł za butelkę. No ale piwo jest czeskie. Ale chyba chodzi o smak. No, nie o To jest oczywiście podstawa każdej degustacji. Nieważne ile się wyda. Ważne, żeby to były dobrze wydane pieniądze. A na pewno dobrze wydacie pieniądze kupując to piwo. Tak. Oczywiście mówimy o ciechanie. Nie o pizner. Tak, Ciechan. Ciechan, no według mnie super pszenica. Szkoda, że już się kończy. No nic na to nie poradzimy. To w sumie nawet koło mnie żadnego sklepu nie ma, żeby kupić następnego Ciechana. Najbliższy jest na Monte Cassino w Szczecinie. Ja myślę, że trzeba się odniosłać do Kleja. Tak. Trzeba <laughs> go wysłać do Gdańska z powrotem. No to co? Skończyliśmy piwo. Myślę, że podsumujemy. Ja dam swoją ocenę, ty też swoją wyciągniemy jakąś średnią. Zasada jest taka, że w podcaście oceniamy na 10 możliwych punktów. I jaką Ty byś ocenę tutaj Ciechanowi wystawił? No to jedynym takim... Znaczy nie chciałem ogólnie na początku porównywać do Paulanera. Paulaner ma jednak e, ciemny Paulaner, ma wysoką ocenę. No, ciężko się dziwić. <głosy> Także spokojnie mógłbym tutaj dać e, 7, a nawet 8 punktów. Czyli 7 czy 8? Także myślę, że 7,5. Dobra, 7,5. Ja myślę, że Ciechanowi spokojnie mogę dać 8,5 punkta, bo jest naprawdę przepysznym piwem. I średnia wychodzi z tego 8 punktów. Także że piwo ocenione na pewno powyżej przeciętnej. Tak, myślę, bardzo dobre, że... polecam każdemu. Super, naprawdę. Macie możliwość spróbowania Ciechana przenicznego, to bez obawy możecie sięgać. Nawet jeżeli wcześniej nie próbowaliście nigdy piw pszenicznych, no to Ciechan nie zaskoczy Was żadną ostrością. Piwo jest naprawdę delikatne i myślę, że jest odpowiednie jak na pierwszą pszenicę w życiu, ponieważ no, nie przerazi Was niczym specyficznym. Jest piwo łagodne, dobrze zbalansowane. Odpowiednie według mnie. Delikatne. Tak, bardzo delikatne. No cóż Łukaszu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast. Ja również. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś u mnie zagościsz. Miejmy taką nadzieję. No, tego się trzymajmy. Wam, słuchacze, również dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia następną sobotę. Na razie. Dziękuję. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com Popiwie brzuch rośnie. <głos> O oh Jesus. Cała koszulka mokra.